Na wstępie chciałbym Was serdecznie przeprosić za to, że odcinek żaden nie ukazywał się przez tak długi czas, ale niestety byłem zapracowany, miałem sporo rzeczy na głowie, no i wracając do domu wieczorem, niespecjalnie chciało mi się siadać, coś obrabiać, nagrywać. No, zwyczajnie miałem takiego mocnego lenia. Niemniej udało się w końcu nagrać odcinek, ale prawda jest taka, że również Wiele kłopotów z tym odcinkiem miałem. Już by się kilka dni temu ukazał, gdyby nie to, że program, w którym obrabiam podcasty no, postanowił trochę poprzeszkadzać mi. No i niestety nie byłem w stanie zapisać gotowej audycji w postaci pliku mp3, ponieważ zamiast naszego gadania generował się straszny szum, trzaski i różne bardzo nieprzyjemne dźwięki. Na szczęście Jakoś mi się udało ten problem rozwiązać. Co prawda trwało to dwa dni, ale no, już jest wszystko dobrze. Zatem zapraszam Was serdecznie do posłuchania tego, co dla Was nagrałem z Łukaszem w ostatni czwartek. opivie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie za mikrofonem, jak zawsze Mateusz Bajuszewicz oraz mój specjalny gość. Łukasz, cześć. Zdecydowanie bliżej mikrofonu, na się. Łukasz, cześć. Witam serdecznie Łukaszu. Dzisiaj nagranie we dwójkę, ale nie tak jak zawsze to ma miejsce, że przez Skype'a tylko dzisiaj nagrywamy w jednym pomieszczeniu na dwa mikrofony, także no, w starym się... stylu. W starym stylu, ty już byłeś dwa razy, jakaś interakcja między nami tutaj się wywiąże lepsza niż to, ma przy... niż to ma miejsce w przypadku połączeń przez internet. Mam nadzieję. Dzisiaj będziemy dla was omawiać piwo Trybunał, niefiltrowany, piwo jasne pełne, pils naturalnie mętne. Takie opisy możemy znaleźć na etykiecie, czyli no mamy tutaj jakiegoś niefiltrowanego pilsa. Piłeś jakieś niefiltrowane piwa? Jakieś piłem... No ale smakowało, czy, czy niekoniecznie? Ogólnie, niefiltrowane piwa bardzo mi posmakowały. Chyba taką największą e, zajawkę załapałem, jak w Biedronce pojawił, e, pojawiło się piwo grodzkie. A wspominam to piwo tak całkiem nieźle. Za, za tą cenę myślę, że nie było lepszego. No wiele osób narzekało na to piwo, że, że tego się strasznie że to jest strasznie niedobre, że się nie da pić. No, ja miałem to szczęście, że zawsze trafiałem na te dobre warki, aż do pewnego momentu, gdzie, gdzie naprawdę trafiłem takiego babola w puszce, że to było straszne. Wylałem, bo, bo piwo chyba było popsute. Ja wspomnienia mam podobne do twoich, bo chyba razem je nawet piliśmy. No, raz czy dwa się zdarzyło. Może bez tego babola. No, to właśnie dobrze, że bez babola ale dzisiaj, dzisiaj mamy piwo, które, które babola na pewno nie ma. Bo ja już wczoraj jak odebrałem paczkę z browaru Sulimar od pana Pawła, yy, wypiłem sobie jedno piwo. No i muszę powiedzieć, że nie było na pewno popsute. Może jeszcze szczegółów smaku nie zdradzę, ale, no ale nie było najgorzej na pewno. Yy, piwo w bączkach 0,33 no, to chyba jest pierwsze piwo z Sulimaru w takich buteleczkach, a być może jakieś jest, którego ja nie kojarzę. No i według mnie wygląda całkiem sympatycznie, co sądzisz? No ja osobiście bardzo lubię te, te małe buteleczki. Kojarzy mi się zawsze z Noteckim, z chyba zacząłem pić takie malutkie piwka. Bardzo przyjemnie się to trzyma w dłoni, chociaż osobiście wolę w szklance wypić. To a, no to, to Ale chyba pewnie. każdy mówi. Nie, coś jest fajnego w tych butelkach. Etykiety takie proste są, nie? Ale no, mi się w... wydaje, że idealnie pasują do tego browaru, jaki do tego piwa. No, zobaczymy jak, jak smakuje. No nie, mi też właśnie się wydaje, że to bardzo fajnie wygląda. Nie wiem, taki ma ta etykieta ma taki klimat jakby piwo pochodziło z jakiegoś małego miasteczka albo lokalnym piwem, a nie takim szeroko dostępnym, chociaż no, prawda jest taka, że jeszcze nie wiemy, jak to będzie z dostępnością tego piwa, bo dzisiaj mamy taką małą przedpremierę. Piwo jeszcze nie jest w sklepach dostępne, także możesz czuć się wyróżniony. Dziękuję, prawda, jestem. No, dostałem z browaru Sulimar tą przesyłkę, w której no podejrzewałem, że będą dwa, trzy piwka. A tu zaskoczenie, w środku aż 8 buteleczek. Także no, to było bardzo miłe. Nie, dlatego mnie zaprosiłeś. No, bym miał jedną, to bym nie miał jak Cię zaprosić, a, a że jest więcej, no to ja się bardzo chętnie piwem podzielę. Zapamiętam to sobie na przyszłość. <laughs> Wiesz, że ja mogę to zawsze wymazać. <laughs> Piwo jest pasteryzowane, nie jest filtrowane. Data ważności mija 25 lutego przyszłego roku, także no jeszcze mamy jakieś pół roku, żeby je wypić. No i co jeszcze możemy o tym piwie powiedzieć? No na etykiecie jest napis, że nie brakuje mu goryczy. No myślę, nie wiem. O tym się przekonamy za chwil parę. No myślę, że tutaj będzie można troszkę podyskutować na ten temat, ale co chyba otworzymy sobie składu piwa? Nie ma podanego, jest tylko zawiera słodzię trzmienny. No i ja napisałem do pana Pawła maila, co dokładnie jest w tym składzie, jakie są słody, jakie są rodzaje chmielu, ale niestety jeszcze nie dostałem odpowiedzi, bo w sumie maila wysłałem zaledwie kilka godzin temu, także jeżeli przyjdzie do mnie odpowiedź, to, to umieszczę ją gdzieś w opisie odcinka, a jeżeli nie, no to no trudno. Oczywiście no, są, informacje są skromne, po prostu, że zawiera słód jęczmienny i jest pasteryzowany. No, być może browar tutaj e, chcę jakąś aurę tajemniczości stworzyć. Nie wiem, ja lubię piwa, w których jest podany pełny skład, tak jak na pintach, jak na alebrowarze. To, to jest fajne. Jakie chmiele zastosowano. Tak, nawet jak czasami czytamy, nie rozumiemy, to mimo wszystko fajne. Warto wiedzieć. Tu Papa. Słuchacie podcastu o piwie. Tutaj należy się mała aktualizacja tego, co powiedziałem, ponieważ pan Paweł mi odpisał. No i już znamy skład piwa. Jako słód został użyty pilzneński jasny, a chmiele to jest marynka na goryczkę oraz lubelski na aromat. Czyli w piwie zastosowano polskie chmiele. No i oczywiście jest to piwo dolnej fermentacji. Tutaj oczywiście wszyscy się zapewne tego spodziewali i nie ma żadnego zaskoczenia wodę do produkcji piwa zaczerpnięto z browarnej studni. Cześć, to to Mafek. Słuchacie podcastu o piwie. Dobrze, to co? Otwieramy? Mamy otwieram, swoje otwieram. otwieracze, mamy szklanki. Bardzo ładne otwieracze. Otwiera się bezproblemowo. Tak, ja mam prośbę, jak będziesz nalewał to pod mikrofonem, żeby słuchacze mogli posłuchać i pozdrowić. Czemu zabrałeś moją szklankę? Chcesz się wymienić? Tak, oddawaj. Dobra, no to teraz już możemy nalewać. Jest schłodzone, pienie się tak... No jest schłodzone, Słowo. ale jakieś... A więc z pół godziny hmm. temu, no może nie całe, wyciągnąłem je z lodówki, więc myślę, że będzie miało optymalną temperaturę. Ale... Osobiście porównując do Grockiego. to tak chyba jest mniej mętne niż to grockie. No, na pewno jest ciemniejsza. Ale może szczegółowy opis za chwilkę, a teraz zrobimy kilka zdjęć.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 O, tak. Tylko proszę Cię, nachylaj się nad tym mikrofonem. Dobrze, dobrze. No i piwo. Zobacz, moje się takie jakby mętniejsze zrobiło, no. W, wymieszałeś... w mojej szklance może to tak nie widać, tego. A to ja mam pytanie, czy wymieszałeś osad, jaki tam minimalny był w butelce? Coś no widzę, że nie wymieszałeś. Trochę Nie, wymieszałe. A co Ty gadasz? teraz to, to już tego nie dolejesz moje piwo jest no idealnie mętne nie jest przejrzyste jest takie w kolorze takim brunatnym nie taki jak jak jakiś triple nawet trochę ciemniejsze nie no wygląda u ciebie jeszcze się trochę piany trzyma u mnie niestety nie ale twoja szklanka jest taka troszkę szersza tak, tak. więc to pewnie dlatego te moje troszkę piany jest w takim białym kolorze. Może nie jest to idealnie czysta biel, taka złomana lekką szarością. Ja ale... osobiście nie mogę się doczekać, kiedy spróbujemy. No, jeszcze Cię trochę przetrzymam. Wygląda całkiem nieźle. Szkoda, że piana nie jest wyższa i szkoda, że tak szybko opada. No niestety. Jest zimne, może dlatego. No może, no to co? Spróbujmy w końcu, jak tak się niecierpliwisz. Spróbujmy. Zdrowie. Zdrowie. No i słucham, jak się odniesiesz do tego, że w piwie nie brakuje chmielu? No na pewno nie jest to e, atak chmielu. No na pewno nie jest. Jednak po ostatnim ostatniej przygodzie z piwami mętnymi powiem, że nie, nie jest źle. No na pewno jest mocniej nachmielone niż na przykład grockie czy czy Argusy z Lidla, ale na przykład porównując do Ciechana Lagerowego, no to tu bez, nie, tu porównania. bez porównania absolutnie Ciechan jest dużo, dużo więcej nachmielony. No ja się, znaczy nie spodziewałem się nachmielenia, ponieważ zanim piwo dostałem, to już informacja do internetu wyciekła, że, że piwo tak naprawdę jest bardzo mało nachmielone. W sumie ta informacja wyciekła, zanim jeszcze wiedziałem, że tą paczkę dostanę. Dlatego no, piwo, jakie mam, nie było dla mnie zaskoczeniem. Zresztą sam pan Paweł się przyznał, że jakiś tam mały przeciek był i oni o tym wiedzą. Ale no, wydaje mi się, że nawet jakby wziąć takiego przeciętnego piwosza, który nie ma doświadczenia z jakimiś mocno chmielonymi piwami, no to wcale by on nie powiedział, że to piwo jest nieźle nachmielone. No bo nie jest niestety. Też myślę, że by tak nie powiedział. Ale dziwne, bo piję to piwo i czując już posmak tego piwa myślę o pszenicy. Nie wiem czemu. No jest takie zbożowe. Na pewno ja bym go do pszenicy nie porównał. Że ja nie porównuję do pszenicy, ale myślę w głowie o pszenicy. Nie wiem, że pijąc to piwo mam ochotę po prostu na jakąś pszenicę. A być może. Ale zwróciłeś uwagę na to, że jest ono takie lekko słodkawe, jak to jest czasami w piwach pszenicznych? Słodkie na początku. Mhm. Jest też takie lekko kwaśne. Ale Mi się to wydaje, jest... że, że trochę cierpkości tutaj brakuje w tym smaku. Ale ogólnie nie jest to złe piwo. Tak do wypicia, takiego bączka innego do obiadu. Czemu nie? Zawsze to lepiej niż kompot. O, chyba, że robisz kompot z szyszek chmielu. Jesteś w stanie wyczuć, jak pachnie to piwo? Bo ja mam z tym wielki problem. Nie wiem, czy dzisiaj mój, mój nos nie działa, czy, czy naprawdę zapach jest... Mój nos dzisiaj zdecydowanie nie działa. Nie wiem, może się podziębiłem, ale... No, nie czuję zapachu praktycznie wcale. Nie, zgodzę się, zgodzę. To piwo albo nie pachnie, albo prawie nie pachnie. Tak przykryłem sobie ręką szklankę, tak kręcę tym piwem, kręcę. No i tak minimalnie słodowo pachnie, ale zapach jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. Minimalny wręcz. Tak, minimalny. Nagazowanie piwa takie średnie, nie jest zbyt wysokie, nie? Takie... Akurat w tej kwestii zawsze się zgadzamy, że nie lubimy nagazowanych piw. Tak, to, to prawda. Ale co? Chciałbyś, żeby ono było mniej gazowane? Bo mi się wydaje, że, że nie, takie jest okej. Okay. Chyba jeśli o to chodzi, to strzelili w dziesiątkę. Pewnie nagazowanie jest idealnie dobrane. Nie przeszkadza mi, jak pi. To a mam takie pytanie. Już wypiliśmy tego piwa, no... Jedną trzecią. Jedną trzecią gdzieś. Masz ochotę na następne? Na razie jeszcze bym się wstrzymał. O, widzisz. I to jest taka raczej negatywna ocena. Ja też nie wiem, czy, czy bym chciał sięgnąć od razu po następne, a jutro? Jutro? Myślę, że jak najbardziej. Ja piwa nie odmawiam. No, ale jakbyś miał na przykład do wyboru to... I nie wiem, i coś z Lidla. Ja już Ci powiedziałem dzisiaj, że pijąc to piwo nabrałem ochoty na pszenicę. No, czyli myślę, jednak byś, byś coś innego wybrał. Ciągle mi ta pszenica siedzi w głowie. No widzisz, ja myślę, że to taki trybunał dobrze, że jest akurat w bączku 03, bo wydaje mi się, że więcej tego piwa wcale nie potrzeba. No i porównując go do innych trybunałów, czyli do trójsłodowego, do miodowego, nie uważam, żeby był od nich gorszy. Może jest nawet minimalnie lepszy. Ale mimo wszystko, to jest takie przeciętne piwo, od taka mocna piątka w dziesięciopunktowej skali. Można wypić, oczywiście to jest żadnego obrzydzenia, nie ma czy zniechęcenia. No ale piwo nas niczym nie zaskoczy. Piwo jakichś specjalnych doznań smakowych nam nie dostarczy niestety. Ale no, wypić do posiłku, do grilla można. Rozmawialiśmy z Banią o tym, e, jaką ocenę byśmy dali temu piwu e, przed nagrywaniem podcastu i właśnie też tak myśleliśmy o ocenie 5. Widać, że to się chyba jednak sprawdziło. No, ja akurat miałem tą przewagę nad tobą, że już wiedziałem czego się spodziewać i wczoraj też myślałem, że właśnie piątka by była dobra, dzisiaj się w tym utwierdzam. Dzisiaj piwo pije chłodniejsze niż wczoraj i wydaje mi się, że takie bardziej schłodzone jest lepsze. Że nie ma sensu do tego piwa ogrzewać, tylko wyciągacie z lodówki, tam ewentualnie odczekacie 15 minut i możecie śmiało pić. To będzie taka optymalna temperatura. No ja tego nie mogę powiedzieć, bo piję je po raz pierwszy. <śmiech> Aha, co dla mnie. Ważne to piwo ma 5% alkoholu, i bardzo dobrze, że nie ma go więcej. Bo to by było już takie przekombinowanie. Ale nie czuć tego strasznie. Jakoś jest... nie, mi się wydaje, że w ogóle tego alkoholu nie czuć. Jest, jest naprawdę ok. <śmiech> tak jak powiedział Mateusz, dobre piwo do obiadu. No, aż, aż się głodny zrobiłem. <śmiech> no, także myślę, że, że starczy o tym piwie. Nie ma co tutaj za bardzo lać wody, bo wszystko co ważne już powiedzieliśmy otwieramy następne otwieramy następne, ale to już poza mikrofonem a wam drodzy słuchacze polecam, może nie tyle polecam, ale jeżeli będziecie mieli okazję kupić trybunał mętne mętnego pilsa no to spróbujcie, może wam bardziej posmakuje niż nam no i wtedy dajcie znać w komentarzach nie wiem kiedy jeszcze jeszcze nie wiem kiedy piwo będzie na rynku dostępne ale podejrzewam, że jakoś w niedługim czasie. Skoro już do blogerów zostało rozesłane, no to tylko czekać. Może kwestia tygodnia, może dwóch. I zawsze się... warto spróbować. Pewnie, akurat może Wam posmakuje. Chociaż ja no powiem, że te osiem bączków, które dostałem, no to na pewno się nie zmarnują, bo, bo podejrzewam, że nie wiem czy sam, czy z kimś, ale na pewno całe to piwo wypiję. To na pewno nie jest dysk. No zdecydowanie. Ja w tym podcaście jakaś zawsze jest takie jeżdżenie, hejtowanie tego dyskiego. Może zmieńmy coś. To nie jest żubr. O, od razu lepiej. Odczep się od żubra. Tłumaczy cię tylko to, że wciąż jesteś studentem. Ty nim też zaraz będziesz. Znowu no, nawet. Dobrze, także... A, jeszcze jedna rzecz. Przepraszam was, że tak długo odcinka nie było, do jakichś trzy tygodnie już prawie. No ale wracając z pracy, nigdy nie miałem siły na to, żeby coś tam nagrywać, montować. Postaram się być regularny, no ale niestety nic nie obiecuję. No cóż, czasami tak było. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś ja dziękuję. na dzisiejszą audycję. Było mi bardzo miło, zawsze jest lepiej z kimś nagrywać. No, jest po prostu raźniej, przyjemniej. Jak zwykle było to dla mnie zaskoczenie. No, inaczej to bym Cię tutaj nie przyprowadził. Musi być zaskoczenie. zaskoczenia. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz się pojawisz i będziesz to robił chętniej niż to robiłeś dzisiaj. Nie przesadzaj. Nie. Aż takiego wielkiego przymusu nie musiałem stosować. Dobrze, w takim razie dziękuję również Wam, słuchacze. No i zapraszam do kolejnego odcinka. A tymczasem trzymajcie się, na razie.